Będą zwolnienia w kredyt banku. Pracę ma stracić niemal pół tysiąca ludzi. Bank ogłosił w specjalnym komunikacie, że stanie się tak w związku z pogarszaniem się sytuacji gospodarczej i koniecznością obniżenia kosztów prowadzonej działalności. Według tego komunikatu planowane jest zmniejszenie zatrudnienia do 300 osób w formie zwolnień grupowych. Bank zapewnia, że z Radą Pracowników uzgodnił procedury, warunki i terminy. O zwolnieniach grupowych ze związkowcami będą dziś rozmawiać także władze polskich linii lotniczych. Poniedziałkowe spotkanie zakończyło się fiaskiem. Związkowcy kwestionują prawomocność zawiadomienia o planowanych zwolnieniach grupowych, które dostali pod koniec stycznia. Argumentują, że w dokumencie zabrakło informacji o tym, ilu pracowników ma stracić pracę. Andrzej Czuma zapowiada proces sądowy, ale komentarze nie milkną po tym, jak wczoraj polityka podała, że minister sprawiedliwości ma długi w USA i że w jednym z amerykańskich sądów zapadło kilkanaście wyroków przeciwko niemu. Najwięcej spraw miały wytoczyć banki, którym Czuma nie spłacał zadłużenia z kart kredytowych. Zdaniem komentatorów Trójki, kłopoty finansowe Andrzeja Czumy nie dyskwalifikują go jako ministra sprawiedliwości. Nie bądźmy rycerzami moralności, mówił w Trójce redaktor naczelny wprost Stanisław Janecki. Po pierwsze tak w Stanach Zjednoczonych każdy ma tych kart tyle, że można się zgubić, ale najważniejsze jest to, jakie środowisko oskarża Andrzeja Czuma. Tam po prostu na trzech Polaków jest 80 konfliktów i wszyscy wszystkim próbują wydrapać oczy. Polacy prowadzący biznesy tego rodzaju, jak Andrzej Czuma prowadził w Chicago, zwykle mieli niesłychane kłopoty. Tam tylko pan Walter Kotaba, który był właściwie de facto właścicielem tych stacji radiowych polonijnych, nie miał kłopotów. Podobnego zdania był Jan Wróbel z Dziennika. Rozumiem, że Andrzej Czuma stanowi ogniw tego wielomilionowego świata drobnych amerykańskich przedsiębiorców, którzy w najmniejszej mierze nie odpowiadają wizerunkowi bogacza z Wall Street z cygarem w ustach, tylko są ludźmi o zwykle niższy dochodach niż przeciętny urzędnik amerykański. To we mnie nie budzi obaw, natomiast uważam, że dyskredytujące dla Andrzeja Czumy chodziłoby się, że jest coś na rzeczy, a premier tego nie wiedział mianując. Zdaniem polityki informacja o ministerialnej nominacji Andrzeja Czumy dotarły do amerykańskich firm windykacyjnych. Jej, jego zdaniem jedna z nich zamierza prowadzić windykację ministra w Polsce miałoby chodzić o 7 tysięcy dolarów, które chce odzyskać jeden z banków. Przeżyli, bo wezwali ratowników przez telefon komórkowy i byli dobrze przygotowani do wyprawy. Goprowcy uratowali siedmioro turystów, których noc i zamieć śnieżna zaskoczyła w Karkonoszach. Turyści w wieku od 23 do 37 lat trafili na zamieć i mgłę, stracili orientację i postanowili wezwać się ratowników. Z poszukiwanymi był cały czas utrzymywany kontakt telefoniczny. Swoją lokalizację podawali na podstawie tego, co widzieli, zanim pogorszyły się warunki. Trzygodzinna akcja była bardzo trudna, mówi ratownik dyżurny Goprów Jeleniej Roman Gonsior. No parę godzin ładnych akcja musiała trwać. Z odstawieniem ratowników, odstawieniem turystów, którzy zostali w górach w Sonisku na swoją prośbę. Tak naprawdę to możliwe, że to jest winy choć, choćby nawet samych turystów, którzy nie planują, jeżeli chodzi o dokładnie godziny wyjścia i dojścia. Była to już trzecia akcja poszukiwawcza w Karkonoszach i Rudawach Janowickich w ciągu ostatnich dni. Wszystkie skończyły się szczęśliwe. W jednym przypadku turyści odnaleźli drogę sami, w innym trzeba było im udzielić pomocy. Przez całą noc płonęły światła w rzymskim koloseum. Kazał je zapalić na znak hołdu dla Elwany Englaro, burmistrz wiecznego miasta. Antyczny amfiteat rozbłyska światłami bardzo rzadko, tylko w wyjątkowych okolicznościach. Z Elwaną pożegnał się wczoraj jej ojciec, który przyjechał do kliniki w Udino. Po dziesięciu minutach ojciec Elwany opuścił szpital i odjechał do pobliskiej miejscowości Paludca, gdzie zostanie ona pochowana najszybciej jak będzie to możliwe. Wiadomo już, że nie będzie żadnej publicznej ceremonii. Rodzice kobiety są pod stałą opieką karabinierów, którzy gwarantują im bezpieczeństwo i prywatność. Tak będzie również na cmentarzu. Lekarze, pod których opieką była Elwana Englaro, są spokojni. Wszystko bowiem, co zrobili, odbyło się, jak twierdzą, zgodnie z przygotowanym wspólnie z prawnikami, protokołem. Zastrzeżenia do tego zgłosił minister sprawiedliwości Angelino Alfano. Oświadczył, iż na pytanie, na co zmarła Elwana, znajduje jedną tylko odpowiedź – na orzeczenie Sądu Najwyższego. W listopadzie przyznał on Bepino Englaro prawo do zaprzestania sztucznego karmienia córki. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Przed nami niestety kolejny pochmurny dzień. Na zachodzie i w górach przelotne opady deszczu ze śniegiem albo śniegu lokalnie mogą być dość intensywne. Do tego zimno termometry pokażą maksymalnie od zera do trzech stopni. Trójka. Program trzeci. Dziękuję bardzo. Piękny list dostałem od pana Pawła. To wiedziałem, że mogę na państwa liczyć po koncercie Marillion w Warszawie. Pan Paweł pisze tak, było magicznie i pięknie, wprawdzie trochę bolały mnie ręce i plecy, bo przez większość czasu trzymałem na rękach mojego siedmioletniego synka, by mógł cokolwiek widzieć z zapleców dużych dorosłych osób. Starszy dwunastoletni sam dał radę. Ale sam koncert dużo lepszy niż ten sprzed roku. Świetnie dobrany set, pełen pasji, emocji, dobre światła i dźwięk. No i niezawodny Steve, który szalał na scenie jak nastolatek, skończyło się tym, że wdrapał się na kolumnę i to było bardzo naturalne. Dziękuję trójce, dzięki której, bo bilety wygrałem u Mariusza Owczarkę, mogę zno mogłem znowu obejrzeć i słuchać tych, którzy towarzyszą mi od 25 lat. Panie Pawle, bardzo dziękuję za list. Gdyby ktoś z Państwa chciał nawiązać niewymuszony kontakt z prowadzącym bardzo proszę piotr.baron, małpa radio.pl albo 70 888 koszt wysłania krótkiej wiadomości tekstowej to 61 groszy teraz proszę do telefonów 7 trójek w Warszawie kierunkowe 022, bowiem przed nami płyta tygodnia, która jak zwykle jest prezentem dla Państwa Anthony and the Johnsons When I'm Bed. The sun plays crystal with my eyes